bierzemy białka, obieramy mleko i nadziewamy patyczki do szaszłyków obsypujemy to wszystko tartymi kotletami i podgrzewamy cztery ziemniaki z dwoma litrami schłodzonego parmezanu miczemy na przedej minut obsypujemy to wszystko drobną szpatułką wodą dalej kroimy i podsypujemy sosem smaujemy czarapę dłużu i dużo lalette z łososia i mam już pyszne pączki to wszystko mieszamy czekamy aż teraz wyjdzie nam czaso kroimy mieszamy i podajemy do talerza słuchaj dalej anucz witolec przyda ci się to w kuchni witam serdecznie kłaniał się nisko i znowu jestem stefan jacek, jacek kuchmierz a z polski paweł prokopowicz pseudonim Ep. Witam, witam serdecznie. Jak tam nastroje, jak tam humory? Co u Ciebie w kuchni? Bardzo dobre Brzebona. A co w kuchni? Słuchajcie, my... pogoda w kratkę, dosłownie w kratkę. To już były takie anomalia pogodowe. Słuchajcie, to już będzie chyba któryś z rzędu podcast Anusz Widelec, który opowiada o różnych potrawach, gdzie my mówimy o pogodzie. Ale to mm -hmm. jest, ja myślę, że to jest dobry taki Taki początek. No, pogoda się łączy z tym, co w kuchni, bo na przykład teraz jest bardzo dobra pogoda na zbiory. Wszystkie ogórki, kiszone, robi się akurat przy takiej pogodzie. Mrozi się na zimę na przykład borówki. I to jest najlepsza pogoda na to, żeby przygotować się do zimy, żeby sobie zachować trochę tej pogody w słoikach czy, czy w mrożonkach. Tak, i ja bym chciał właśnie. W tym, w tym momencie chciałbym zaapelować i pociągnąć tą linię, o której mówił właśnie Paweł, do wszystkich młodych małżeństw, jakichś tam par narzeczonych, partnerów, którzy tam razem żyją. Naprawdę spróbujcie, spróbujcie sobie, w tym roku jest okazja, ogórki obrodziły, spróbujcie sobie zrobić ogórki kiszone, czy nawet małosolne, na próbę. Kupcie 2 kilo ogórków, nie, nie wiem, jak tam u Was jest, ale tutaj, jak ja byłem teraz w Polsce, wracałem, byłem w takim, nie w markecie, ale w takim tradycyjnym, polskim warzywniaku, zieleniaku, mm -hmm. zieleniaku który znamy z lat powiedzmy tam 70 -tych, 80 -tych. Powiedziałem Pani, że chcę zakisić ogórki na zimę, i chcę zrobić to na próbę po raz pierwszy, znaczy, no tak to troszeczkę zmyślałem, ale chciałem zobaczyć, jaka będzie reakcja, że powiedziałem tak, proszę Panią, dwa kilo bo chciałem zakisić, żona kupiła słoiki i pokrywki, proszę mi tutaj wszystko przygotować, ale wszystko tak, wszystko. Także Pani mi dała i kopru, Pani mi dała i czosku, polskiego oczywiście, nie chińskiego, Mhm. I dała Tam. jeszcze chrzan, tak? Dała jeszcze chrzan i powiedziała: Niestety, proszę pana, nie mam. Niektórzy jeszcze dodają liście chrzanu. Takie wiesz, rozerwane kawałki, liści chrzanu. Jeszcze mogą dodać. być liście chrzanu, mogą być liście porzeczki, mogą być liście wiśni, które też dają bardzo dobre wyniki. Tak. To ci o tak. powiem. odpowiem. Mhm. Tak, I, i naprawdę gorąco yy, polecam. Gorąco zalecam, proszę spróbujcie, nie zrażajcie się, jeżeli Wam nie wyjdą. Oczywiście przeczytacie sobie tam w internecie, jak to dokładnie zrobić może. Paweł Wam za chwileczkę opowie, no, jak Najważniejsza zechce. sztuczka to tkwi w soli moim zdaniem i w dobrej jakości wody. Woda źródlana, nie żadna jakaś ozonowana czy też chlorowana. <śmiech> może być woda mineralna, nawet taka kupiona w sklepie i sól nie może być jodowana, musi być sól kamienna i to są dwie sztuczki, które pozwolą jeżeli to zastosujecie, zrobić Wam dobre, smaczne ogórki kiszone no oczywiście zachować yy, higienę, mhm. czystość, prawda, wyparzyć te słoiki pokrywki, teraz tak wiesz co, no może spróbujmy pociągnąć ja nie jestem zbyt mocny z tego tematu, ale spróbujmy to pociągnąć czyli tak, mamy wlewamy do, ogórki, do ogórki garka wody ogórki albo... sobie ładnie najpierw namoczymy je w wodzie, tak, w miedniczce w... Czy, czy, czy, czy w wannie, zależy do tego tak, tak. ogórki szorujemy przygotowujemy sobie słoiki musimy je wyparzyć musimy je na przykład wsadzić do gorącego piekarnika 180 stopni 10 minut razem z pokrywkami, wyszorowane, wymyte tak, żeby je wyjałowić no, i później do tak przygotowanych słoików wkładamy sobie ogórki, ustawiamy je pionowo, przetykając obranymi ząbkami cząstku, kawałkami chrzanu, koprem. Ważne, żeby to nie wystawało z zalewy, bo wtedy się nam będzie psuć. Także nie, nie układać tych koprów i tak dalej do samej góry. Dajemy sobie te liście, zalewamy to solanką, czyli wodą, mówię, ze studni albo mineralną, z odpowiednią ilością soli. No dobrze, dobrze, ale wcześniej, czyli wcześniej sobie przygotowujemy, prawda, mamy wodę przygotowaną tą mineralną, tak jak powiedziałaś, niegazowaną, do której dodajemy sól. Ja nie pamiętam, musiałem zobaczyć. To ja pociągnę ten temat, słuchajcie, macie przygotowane ogórki, które są umyte, koper też, ja pamiętam, że mama również pod bieżącą wodą w zlewozmywaku też koper przelewała wodą, żeby go tak ewentualnie jakiś tam pająk czy jakaś tam pajęczyna czy jakiś inny robaczek, który tam się biedaczyna zaplątał opłukać, i oczyścić ten koper żeby to było bez tego czosnek obieramy oczywiście z tych ząbków obieramy z tych, z tych łusek końcóweczkę odcinamy i tak mamy przygotowany czosnek korzenie korzenie chrzanu też myjemy nie trzeba, są dwie szkoły jedni obierają, drudzy nie, ja uważam, że nie trzeba obierać, kroimy w takie odcinki, ja bym powiedział kroimy w takie odcinki dwucentymetrowe jeżeli to jest gruby korzeń to jeszcze na pół możemy go przekroić i w zależności tego, to już jak Wam fantazja podpowie, to tak jak Paweł mówił, czy liść, czy liść właśnie jeszcze dodatkowo chrzanu, czy liść Może być nic a, bożeczki, winogrona też. to zależy do czy, czego mamy dostęp. I czy teraz słuchajcie, tej soli kamiennej tak, dajemy tak. kopiastą łyżeczkę na litr wody, czyli to mniej więcej będzie wychodzić jakieś mm, zaraz ci powiem, mm, jakieś 40 gram na 1 litr wody, tyle należy przeznaczyć soli. No właśnie, czyli po prostu, jeżeli robicie to pierwszy raz, nie ma problemu. Przygotujcie sobie litr wody, dajcie tą kąpiastą łyżkę, czy 40 gram, czyli 40 gram soli. Zabełtajcie, zamieszajcie. Ona się powoli, nie od razu, bo woda nie jest ciepła, nie od razu, ale za chwileczkę się rozpuści. Znaczy, wodę musimy zagotować oczywiście. To... A, mimo, a tą, mimo że ona jest mineralna, to jeszcze ją trzeba zagotować, tak? Trzeba ją zagotować, i to się zalewa no w sumie gorącą wodą, te, te ogórki, z tego co ja wiem. A, no dobra. Z w porządku. Tego, co ja wiem, wiesz? No dobra, dobra, w porządku. Dobrze, No to ma, no mamy tą wodą, y, tą, y, tą wodę już mamy, salankę zrobioną, i tak jak Paweł mówi, zalewamy, y, żeby było to zakryte. I później, jak wiesz, zalejesz sobie gorącą wodą, to sobie to, sobie to zakręcasz, i wtedy w ten sposób y, one się jakby same wykują. Powinny się zawykować. A gdy, gdyby nie to. Czyli powinny zastać sobie wieczka, stygnąc, to powietrze się obkurczy, bo tam musimy zostawić na samej górze odrobinę m, miejsca w tym słoiku, nigdy nie zalewamy go pod sam, pod sam gwit. I wtedy stygnąc on się powinien nam zawykować taki słoik. No. Także to nie będzie duża inwazja, to nie jest yy, zrobienie tych ogórków naprawdę przysporzy Wam dużo radości jesienną porą czy zimową, a nie jest to ogromna inwazja, zrobicie sobie takich słoików, powiedzmy, to nie będzie taka produkcja jak przykładowo mojej mamy, gdzie tych słoików było tam 20 czy 40 gdzie to się później, wiesz, nosiło winną, zjeżdżało się na dół do piwnicy i nosiło się to do piwnicy, mm -hmm. tylko zróbcie sobie tak, ja to mówię, dla sportu, nawet jeżeli macie małe mieszkanie i mało miejsca macie, zróbcie sobie to dla sportu, nawet te 4 czy pięć słoików i zobaczycie, jak Wam wyszło i na pewno z uśmiechem, gdy jesienną porą tam na 11 listopada, gdy zrobicie i do obiadzików, otworzycie taki słoik, to Wam przysporzy dużo radości. No są dużo lepsze, dużo lepsze niż sklepowe, a teraz jeszcze można sobie zrobić ogórki małosolne albo ogórki do bieżącego podjadania w kuchni. W tym celu najlepiej wziąć sobie jakiś duży taki kamienny jak to się nazywa? Makutra? Kamionkę, czyli takie, takie jakby takie, nie, nie, nie, kamionkę albo tak jak papa robił na zlot w tamtym roku w 5 pięcio-litrowej butelce z wody mineralnej właśnie ogórki przygotował i to normalnie możesz sobie Później odciąć tą górę i podjadać. Tak, tak, tak. A jeżeli robimy, jeżeli robimy w kamionce czy w jakimś garnku y, takie ogórki, to pamiętajmy, żeby na górę położyć talerz odwrócony i przycisnąć to kamieniem albo, albo jakimś obciążnikiem, brukowcem. tak żeby nie pływały na powierzchni, bo będą pleśnieć. I wtedy jak mamy to w kamionce y, takiej czyli w naczyniu, do którego mamy dostęp, czy w jakiejś beczce. No, nie każdy ma beczkę, ale wtedy możemy na bieżąco sobie podbierać, podjadać. Nie musimy otwierać słoików, tylko możemy po dwóch, trzech, czterech dniach już sobie mało solne ogórki wyjadać. Mm -hmm. Ja pamiętam swego czasu jeszcze, jak chodziło się na rozruchy po 81 roku, na manifestację, do no którego się raz mówi Synu, przyniósłbyś mi w skarbie brukowca, bo ja potrzebuję, ja ale już nie mam ma problemu, mam trzy w trzech rozmiarach, wybierz sobie, który ci pasuje. Ale to były stare czasy. Teraz w zupełności, no y, pamiętajcie o tym, że no, w zupełności nawet, bo wiesz co, ja sobie wyobrażam, że powiedzmy teraz ten, jest jakieś młode małżeństwo, nie mają zbyt dużo miejsca mają ten kamionkowy garnek taki powiedzmy nawet, wiesz co, niech on będzie nawet dwulitrowy mhm. czy trzylitrowy on jest nieduży to w zupełności, to co Paweł powiedział przykrywacie to małym talerzykiem żeby one nie wypływały powyżej tej zalewy i wystarczy nawet jak postawicie słoik i zaleje, wlejecie do niego wodę I tak, litrowy żeby, słoik z wodą ta, on będzie też obciążnikiem tak, tak, bardzo tak, tak. dobrym ważne, żeby to było stabilne, żeby to się nie przewróciło mhm i nie ma problemu i można do, do obiadu sobie podjadać. A nóż Widelec. Najsmaczniejszy podcast w sieci. Słuchaj, ale ja Ci powiem jeszcze lepszą rzecz. Wczoraj pilotażowo zrobiliśmy ketchup domowy według przepisu od koleżanki tutaj Agi. Niesamowity ketchup. Jak chcesz to Ci zaraz podam przepis na świeżo, bo jestem, jestem w ogóle pełen podziwu tego ketchupu. Jesteś w Jestem w szoku. I o to właśnie chodzi, żeby robić sobie domowe rzeczy, yy, doprawione według Twojego smaku, bez konserwantów, bez różnych dodatków dziwnych. No i zrobiliśmy taki ketchup, Też oczywiście zawekowaliśmy już parę słoików, które wędrują do spiżarni będą na zimę. Dlaczego o tym mówimy? Dlaczego o tym Wam opowiadamy? Dlatego, że mm, słucham różnych audycji, informacji i naprawdę... Dowiadujemy się czasami takich strasznych rzeczy z naszej rzeczy. No, rzeczy, że e, pewna Pani mówi, że no, w skład przykładowo takiego, tak jak Paweł zaraz nam opowie o tym kaczupie, musztardzie, czy jakiejkolwiek innym słoiku potrawie, czy coś, dodawane są środki konserwujące różne chemiczne dodatki, i dlaczego? A dlaczego? Dlatego, że producenci wychodzą z założenia, a Sanepi temu nie protestuje, że mała ilość jakiegoś środka chemicznego, który jest dodany do tych, przykładowo do tego ketchupu, do tych ogórków, do tych pulpetów, nie zagraża niebezpieczeństwu zdrowia, natomiast gdybyśmy łyżką takie coś zjedli, no to opadamy jak mucha. No nie wiem, czy słyszałeś o tym na przykład randapie, mój kolega z pracy, opowiadał jak na przykład cebulę na plantacji się przygotowuje do zbiorów. Nie. Mówi, że właśnie kiedyś patrzy w niedzielę, a tu ciągnik wyjeżdża jakiś z tą, z tą zestawem do oprysków mhm. i patrzy i mówi, co? Będzie cholera jasna opryskiwał, mhm. nie? A mówi, a tam, a tam sąsiad wyjeżdża na pole z cebulą tuż przed zbiorem i tą cebulę pryskuje środkiem chwastobójczym. No, jeśli po co to że on mówi, chłopie, za 2-3 dni tak, także będzie gotowa już do sklepu. I mówi, że był w szoku generalnie. A roundup to jest produkt firmy Monsanto, która przegrała w kilku krajach proces procesy. o to, że napisali na opakowaniu tego Randapu, że on jest biodegradowalny. A niestety nie jest. Przegrali we Francji i chyba w Stanach Zjednoczonych. I w Polsce też był artykuł nawet, który tam linkowałem na Facebooku, znaczy reportaż taki śledczy i dostali, wiesz ile za to kary, oczywiście zdjęli tą informację, że to jest biodegradowalne, Po mhm. tym jak się zainteresowała telewizja chyba TVN, jakiś tam program Uwaga i dostali karę w wysokości, uwaga, 300 zł za to, że podali mylną informację na opakowaniach, także na to trzeba zwrócić uwagę, bo takie duże korporacje mają to w nosie. Zapłacą 300 złotych kary i jadą dalej z tematem. A ty sobie kroisz taką cebulę i to wszystko w tej cebuli później jest i to sobie zjadasz. Także no, najlepiej jednak patrzeć co się je no właśnie, i dlatego? starannie dobierać te składniki. A słuchaj, a w takim sklepie nie badają, czy to jest skażone jakimś tam środkiem chwastobójczym czy nie. Po prostu nie ma takich przepisów. Nikt na to nie zwraca uwagi i niestety Trzeba mieć świadomość, że tak jest. Jest sprawa, wiesz, jeszcze jest sprawa tego typu, że y, no po prostu wiadomo, że przed wszystkim się nie uchronimy. No, y, ale w miarę możliwości, w miarę możliwości staramy się. Tak samo, wiesz, jak mamy dziecko, prawda, staramy się mu tam podawać już w momencie, gdy mama przestaje karmić piersią, staramy się podawać tam jakieś, świeże miksy. Przygotowywać wła własny, we własnym zakresie tak. właśnie potrawy, no tak. i trochę tutaj wtedy unikamy tej chemii, która tak. jest... No dzisiaj to jest, tak jak mówił kolega mój, że po co się było uczyć w szkole różnych przedmiotów? Chemii się trzeba było uczyć, bo chemia dzisiaj jest we wszystkim. Tak. Okej, okay, dobrze, to wracamy I do to tematu. Dlatego zróbcie sobie, zróbcie sobie dla sportu, e, spróbujcie sobie zrobić te ogórki małosolne, zróbcie parę słoików, dwa, trzy, cztery słoiki m, tych... M, dlaczego ja o tym mówię, dwa, trzy, cztery słoiki? Ponieważ u mnie w domu to się robiło na taką, wiesz, nas, nas było pięcioro, więc się robiło na taką, wiesz, półprzemysłową skalę, to było troszeczkę męczące, wiesz, to, pojechać na, na plac, kupić tam od... Ja e... wiem, no jeden dzień poświęcasz, ale masz wtedy na całą zimę, powiedzmy, żarnię pełną Przetworów, prawda? Takich, tak, takich ogórków, tak. jak zrobisz tam 30-40 słoików, tak. no to poświęć jeden dzień, załóżmy, ale raz, że masz swoje, dwa, że masz już zapewnione na cały sezon, a trzy, że masz zdrowe, nie? Tak, właśnie. Także doprawione tak jak ty chcesz. Także zróbcie sobie najpierw dla sportu, jak wam to smakuje i odpowiada, no to będziecie sami będziecie mieli motywację do robienia, bo nic tak nie motywuje, jak powiedzmy, nic tak, nic tak nie motywuje palacza do rzucenia palenia, jak uwaga lekarza, panie, albo przestanie pan palić i będzie pan jeszcze żył, albo Pan będzie palił i pan zaraz zejdzie z tego świata. Tak znam parę osób tutaj z rodziny, który dostali takie ostrzeżenie i, i nagle okazało się, że oni potrafią e, rzucić palenie, także tutaj nic Was tak nie zmotywuje, jeżeli zrobicie sobie sami, spróbujecie i Wam to zasmakuje i stwierdzicie, no to warto takie coś zrobić. nóż Widelec. Najsmaczniejszy podcast w sieci. Okej, okay, dobra. Wracamy. E, tutaj tak troszeczkę nam to jakoś odrobinę mknęło, bo sezon grillowy już się dawno, dawno zaczął, a My z pewnym opóźnieniem, ale jak to się mówi, zawsze możemy spróbować to nadrobić. Jak nie teraz, to w przyszłości zrobicie sobie coś takiego. I ja dzisiaj przygotowałem um, ja dzisiaj przygotowałem karkówkę z grilla. No, są No Ja dzisiaj opowiem o karkówce z grilla, a Paweł opowie o tym, jakie potrawy lubi jeść z grilla. Więc dzisiaj opowiemy Wam o tym, jak się robi karkówkę z grilla będziecie mogli, jak się tego nauczycie, będziecie mogli zaimponować znajomym czy rodzinie o tym, czym jeżeli do tej pory tego nie robiliście. Sekretem, sekretem, wiesz, takiej dobrej karkówki jest generalnie marynata. A no właśnie. właśnie. Dlatego jeżeli planujecie przykładowo w sobotę lub w niedzielę urządzać tak zwane grillowanie, czy takie przyjęcie, gdzie główną potrawą do spożywania będą potrawy z grilla, no to musicie od, od odpowiednio wcześniej, czyli powiedzmy w środę, e, najpóźniej w czwartek, e, kupić odpowiednią, e, mm, odpowiednie mięso, przygotować właśnie tą marynatę i w tej marynacie to, e, to e, moczyć, e, obracając tam e, co jakiś czas w lotówce. I teraz e, tak. Składniki do tej marynaty. Składniki. Głównym składnikiem to będzie kawałek karczku powiedzmy od kilograma do półtorej i e, teraz najważniejsze to co mówiłem to marnato przygotowanie marnaty to będzie tak pół szklanki oliwy lub oleju a pięć, pięć ząbków ciosku, jedna duża cebula dwa liście laurowe jedna łyżeczka soli Jedna łyżeczka pieprzu ziołowego, jedna łyżeczka ziół prowansalskich, jedna łyżeczka suszonego majeranku, jedna łyżeczka słodkiej papryki. Można, można też, podejrzewam, dać pieprz taki ziarnisty tak. sobie zmiażdżyć go w moździerzu. Zielony, czy czerwony, czy, Biały. czy też mieszankę pieprzu. Tak, tak, tak. Zielony jest bardzo aromatyczny i też, też świetnie się do takiego czegoś nadaje. Tak, i ja bym jeszcze dołożył tutaj jeszcze, wiesz co, rzuciłbym jeszcze parę tych groszków, ja mówię groszku, bo to, to angielskie, to jest chyba ziarenek. Tak, ziarenek, tak, tak, rzuciłbym jeszcze parę ziarenek, bo lubię. I dwie łyżki kieczupu. I teraz tak, najważniejsza, przechodzimy do, najważniejsza zabawa polega na tym, że mięso kroimy w cienkie plastry i rozbijamy lekko, delikatnie lekko, delikatnie rozbijamy. Nie robimy z nich tak, jak robiliśmy na przykład te kotlety, tylko tak delikatnie rozgniatamy, rozbijamy tym tłuczkiem. Czosnek przepuszczamy przez praskę i w przepisie było, że Również cebulę, żeby ona puściła sok, ale wiesz co? Ja z praktyki wiem, że jeżeli, jeżeli ktoś potrafi, bo jeżeli ktoś nie potrafi, to też niech przepuszcza przez praskę, ale ja z praktyki wiem, że cebulę, jeżeli potrafimy drobniutko pokroić, to ona również, bo o co chodzi? Chodzi o to, żeby cebula puściła, żeby sok. puściła sok, tak, tak, tak, tak. I teraz tak, jeżeli, jeżeli nie przepuszczamy jej przez praskę, to drobno siekamy i po kawałeczku zgniatamy, lekko ją też jakby tak potłuczymy, żeby ona puściła ten sok. Znaczy, wiesz, cebulę trzeba posolić i ona wtedy zacznie puszczać sok. Tak, cebula po prostu, ona puści sok i będzie lepiej amorty, amortyzować, <grych> aromatyzować będzie to mięso. Wszystkie składniki marynaty łączymy w misce i dokładnie mieszamy. Mięso mieszamy z marynatą, czyli tak, najpierw te wszystkie składniki robimy takie... E, zamieszanie. No taki sos jakby. Taki no. sos, tak? tak. Po I potem, wkładamy te... i potem to mięso w tym tak. każdy kawałek obracasz z jednej drugiej strony i tak. później jak już są pokryte tym, to znaczy ja... odkładasz to w miejsce. Nie, nie, ja zostawiam w tej miejsce, w tym wszystkim, wiesz, poukładam je. No, no dokładnie. To je... trzeba to wymieszać ręką na przykład, tak. żeby ładnie się pokryło. Dobrze i, to, I, co, i to, to sobie leży w lodówce lod, leży w lodówce, słuchaj, na dolnej półce przynajmniej 24 godziny jest to przykryte, przewracasz, nie przewracasz co tam przewracam, mówisz? tak, tak po 6 godzinach znowu wyjmuję na stół i przekładam jakby, wiesz tak jakbyś przekładał książki na półce albo płyty CD przekładam jeszcze raz mhm. ze wszystkich stron, tak obmaczam lekko zagniatam i obkładam i przekładam je i znowu one sobie tak leżą i wkładam z powrotem do, po tych 6 godzinach, i później jeszcze raz po 6, później już zostawiam, prawda? I, i teraz tak, tak zmarowane mięso układamy. No to już jest już jakie przygotowany róż, prawda? Jak już jest rozgrzane, układamy na różcie i wystarczy opiekać je po 2 minutki z każdej strony. Jeżeli ktoś lubi bardziej, to troszeczkę dłużej. Pamiętając o tym, że w zależności jak były grube te plastry bo również możemy kroić grube, grubsze plastry takie powiedzmy centymetrowe a nie rozgniatać ich tym tłuczkiem one będą grubsze a z tym, że wtedy musimy już powiedzmy tak po opieczeniu dać je na boczny, boczne miejsce gdzie tam jest już nie jest tak mocno ten żar idzie od tego węgla, żeby się nam nie, nie, nie spaliły w środku, a, z zewnątrz, a z zewnątrz, przepraszam, a w środku, żeby nie były te. No i to podajemy sałatką grecką, sałatką z pomidorów, z pomidorów kapusty pekińskiej, z pieczonymi ziemniakami, to już w zależności jak kto lubi, życzymy życzymy smacznego. Prawda? Ja jeszcze może jeszcze raz przypomnę na, na koniec tej potrawy, przypomnę jeszcze raz składniki, to będzie tak 1 do 1,5 kg karczku. Nie przeszkadza, jeżeli on będzie tłusty, bo ten tłuszcz się i tak wytopi, ale to już w zależności od, od upodobań indywidualnych. Pół szklanki oliwy lub oleju, pięć ząb czosnku, jedna duża cebula, dwa liście laurowe, jedna łyżeczka soli, jedna łyżeczka pieprzu ziołowego, Jedna łyżeczka ziół prowansalskich, łyżeczka suszonego majaranku, łyżeczka słodkiej papryki, łyżeczka musztardy i dwie łyżeczki keczupu. I to, co wcześniej właśnie tutaj Paweł powiedział. Odrobinę pieprzu ziarnistego, tego, tak, tak. w moździerzu I... na takie grubsze ziarna, na takie grubsze, grubsze kawałki i to też jest bardzo fajne no to tak dla, dla widoku tak także słuchajcie, to już mamy i teraz tak, e, ja powiedziałem o tej karkówce to może troszeczkę skomplikowane ale warto spróbować e, z grilla można wieść wiele rzeczy czasami nawet w tych nowszych kuchniach są takie płyty czy są te grille tak zwane gdzie tam można sobie mm, coś ubić także nie przejmujcie się również można to robić w sezonie powiedzmy już sensu stricte grillowym czyli powiedzmy jesienią i zimą. Oprócz tego oczywiście mogą być piersi, to znaczy piersi raczej z kurczaka. No właśnie nic nie. Nie, szkodzi, żeby, nie, nie stoi na przeszkodzie, żeby w ten sam sposób, w tej samej zalewie przygotować pierś z kurczaka. Tak. Z tym, że tutaj jest tak. Z tym, że tutaj pamiętajcie o tym, że mięso tak zwane białe, ono szybciej, jeszcze szybciej się spieka, także Mhm, także czas pieczenia będzie krótszy. Tak. I teraz trzeba by to albo pokroić sobie w paski, mm, tak po skosie, takie, ja wiem, tym razem bardziej centymetrowe, mhm. nawet półtorej centymetrowe, albo w całości taką pierś. Całość. Ja bym sugerował w całości, wiesz, sugerowałbym w całości. I nawet ewentualnie, jeśli ktoś lubi, tak. to można to zakręcić, za, wiesz, zamknąć sobie folii aluminiowej, zrobić taką kieszeń i w ten sposób też można mięso na grillu przygotowywać lub ewentualnie też widziałem w jakimś programie kulinarnym było tak, że ona ta pierś była w całości, ale ona była nakuwana, wiesz, o, i tam e, nakuwana była i tam były wsadzane kawałki. Ja bym liścia czy czosku, ząbki czy coś w stylu, ja bym nakuł ją, żeby takie jakby mini kieszonki porobić i taką nakutą moczył w tej, w tej zalewie i to też może przynieść nam ładny efekt taki wizualny. Oprócz tego... Tak, no sposobów jest dużo, to każdy ma na pewno swój. Spróbujcie jednego i wtedy zobaczycie, jeżeli nie robiliście do tej pory, a jeżeli robiliście, no to być może ten y, przepis Wam przyjdzie y, do, do gustu. Tym bardziej, że, tym bardziej, że na przykład takie pokrojone kawałki to można stosować jako już mięsko osobno, a całą, jaką, całą, całą taką pierś, jak sobie zgrillujesz, to możesz wtedy ją pokroić już gotową i na przykład dodać do sałatki, zrobić taką sałatkę z kurczaka. Tak. Z papryką, z pomidorami i to też jest wariant jakiś taki na, na, na potrawę, bo, bo można grillowane mięso później użyć do hmm, czegoś innego, czyli po prostu zrobić no dajmy na to sałatkę. No tak, oczywiście. No i tutaj należy o czym pamiętać? Należy pamiętać o tym, żeby stosować tacki, bo tutaj są, wiesz, no, są teraz takie głosy, że grillowanie jest niezdrowe, bo jest rakotwórcze czy coś w tym stylu, ale ja wiem. No właśnie, jeżeli ktoś, wiesz, się obawia, to też może na folii, po prostu na, wiesz, na, na, na tym ruszcie układasz folię aluminiową i na tym kładziesz mięso albo tackę, i w ten sposób się ustrzegasz tego bezpośredniego kontaktu z dymem, czy tam z tymi, z tymi różnymi substancjami, które są niby niezdrowe, a to robi się tak jakby patelnia aluminiowa. Oczywiście, że tak. I wiesz co? Ja jeszcze szybciutko podam jeszcze jedną taką, tak zwaną. E, myśl mama to nazwała zawikami, e, czyli po prostu nie, przepraszam, nie zawikami, pomyślmy, pakiecikami to nazywała. E, z tego nie, nie. względu, że e, właśnie do takiego, wiesz, e, kawałka folii aluminiowej był wkładany, zblanszowany ziemniak, czyli surowy ziemniak obrany, wrzucony do wody tak na 5 minut, 10 minut, czyli wstępnie ugotowany. Do tego był plasterek boczku, do tego parę takiej cebula krojona nie w plastry, tylko w, tak, w takie ósemki, wiesz, taki... No dobrze, ale on jest nacinany, ten ziemniak? Nie. Nie, okej, okay. bo ja znam... No to mów, mów i do tego ta cebula, to jest i ta folia jest zawijana, zamykana, tak, o, po prostu wiesz, taki kłębek i to się daje na grilla, obraca się z kilku stron, piecze się, folia się tak e, ciemnieje, e, zmieni kolor e, i wtedy już można lekko nacisnąć i wtedy się dowiedzieć, czy to już się upiekło i takie coś też podajemy, każdy sobie rozwija to wzajemnie przychodzi smakami, rozwija ziemię, jest upieczony, ten boczek jest upieczony, cebulka jest upieczona i takie coś można wcinać. No i oczywiście tradycyjnie giełbasy różnego rodzaju, tylko pamiętajcie o tym, żeby giełbasy były raczej tłuste, już tłuszcz się będzie wytapiał. No i różnego rodzaju, na przykład jabłka pieczone z grilla mogą być, nie wiem czy jeszcze tam o, jakieś... dokładnie, papryka, a, ryba ryba również w folii, bo rybę przeważnie robi się w folii, chociaż są takie taka jakby siatka zamykana od góry, od dołu w ryby. zamykasz w, w takiej siatce w kształcie ryby, tak. rybkę i sobie odwracasz to bo ryba jest dosyć krucha i nie, nie, nie będzie z nią tak łatwo jak mięso na ruszcie, że wbijasz widerek i sobie podnosisz powietrzu, odwracasz na drugą stronę, tylko ryba jest dość krucha i no, trzeba umiejętnie ją odwracać właśnie przy pomocy albo takiego, takiej siatki, albo folii aluminiowej. No i jeszcze jedna rzecz... takie kieszonki. Tak, jeszcze jedna rzecz, takie. słuchajcie, żeby e, przykładowo to pierścą urczaka Wam nie przywierała, bo do... Jeżeli pieczecie bezpośrednio na ruszcie, czyli na takich metalowych pręcikach, e, żeby ona nie przywierała Taki jest sposób nasz. To oliw, pędzel maczany w oliwie, pędzel maczany w oliwie, smarujemy ten ruszt i wtedy gwarantowane jest, że nie będzie przywierał, to mięso nie będzie się przywierać, przyczepiać do tych pręcików. dobrze No, no to co? To słuchaj, pewnie grill mamy z głowy. Tak. No przy tym grillu, oczywiście, ogórki małosolne już znajdują zastosowanie. Ależ, oczywiście. Bo, bo możemy sobie właśnie do kamionki sięgnąć, wyciągnąć 3-4, dodać do e, sałatki naszej pysznej. No i do takiego grilla przydałby się dobry keczup. Właśnie. A, a propos keczupu, to jest coś niesamowitego się stało. Szukam, słuchamy Pawła. Anusz Widelec. Najsmaczniejszy podcast w sieci. Ja bardzo lubię cukinię i nie wiedziałem, że można z cukinii zrobić pyszny keczup Posłuchajcie jak się go robi Około 1,5 kg cukinii Trzeba wybierać młode, takie jak najcieńsze Do tego będzie potrzebne nam jeszcze 0,5 kg cebuli Do tego potrzebne nam będzie 1,5 szklanki cukru Do tego łyżeczka ostrej papryki a nawet dwie łyżeczki ostrej papryki, łyżeczka papryki słodkiej, łyżeczka mielonego świeżo pieprzu, trzy koncentraty pomidorowe, takie po 200 gram, ewentualnie świeże pomidory, ale to trzeba będzie wtedy bardzo, bardzo długo gotować, żeby go odparować do pożądanej gęstości. No i trzy czwarte szklanki ostu spirytusowego. Słuchaj, zaczynamy od obierania cukinii, czyli bierzemy sobie obieraczkę umyte cukinie obieramy z tej ciemnozielonej łupiny potem przemywamy to żeby to było ładne kroimy każdą taką cukinię na pół jeżeli są w niej ziarenka w środku, no tak jak w ogórku to przy pomocy znowu obieraczki albo nawet palcem wyciągamy to gniazdo nasienne i wyrzucamy, dlatego że no, nie chcemy tego w naszym uh -huh, keczupie. Uh -huh. I teraz tak, ucieramy to na tarce o grubych oczkach do dużego garnka, czyli taki 4-5 litrowy. Do tego pół, pół kilograma cebuli obieramy. Dobrze jest ją też opłukać i później pokroić w takie półplasterki. To wszystko zasypujemy dwoma łyżkami soli. Troszeczkę wygniatamy ręką, tak żeby ta sól wszędzie ładnie wniknęła. Przykrywamy ten garnek i zostawiamy na kilka godzin, tak żeby puściło to sok, żeby się przegryzło. No, po dwóch, trzech godzinach już możemy sobie podnieść przykrywkę. Dojdzie nas intensywny bardzo zapach. I w sumie po jakichś pięciu, sześciu godzinach tego soku już będzie dosyć sporo. Stawiamy to wtedy na ogień. Dodajemy ten cukier. W przepisie co prawda było trochę więcej, bo chyba pół kilograma cukru na taką ilość, ale ja ponieważ używamy mniej cukru, to zastosowałem tak jak mówię półtorej szklanki i też mi się wydaje, że jak dla nas to było trochę za słodkie, także trzeba by, mhm. trzeba by sobie poeksperymentować, spróbować na przykład dać mniejszą ilość i później według własnego smaku ocenić, czy tego cukru ma być jeszcze więcej czy mniej. No to jest ważne, że robimy pod swój smak i możemy sami zdecydować jaki ten ketchup ma być. O. Pamiętajmy, że na samym końcu, jak już będziemy go rozlewać do słoików, to możemy sprawdzić smak i efekt końcowy. No i teraz tak, z tym cukrem gotujemy jakieś 20 minut i później dodajemy dwie łyżeczki ostrej papryki, takiej w proszku mielonej. Łyżeczkę papryki słodkiej, łyżeczkę świeżo zmielonego pieprzu i dodajemy te koncentraty pomidorowe. Mieszamy sobie tą łyżką, jakąś powiedzmy drewnianą, czy czymś takim, dodajemy 3 4 szklanki octu i już dochodzi nas fantastyczny, genialny zapach z tego garnka. Mhm. To wszystko mieszamy i gotujemy jeszcze przez 10 minut. I teraz e, bierzemy nasz e, blender, czyli maszynkę, która robi bzit, mhm. ściągamy ten garnek z ognia, stawiamy go gdzieś na desce i to sobie dokładnie e, miksujemy tak, żeby uzyskać gładką, jednolitą masę, tak żeby to było bez żadnych grudek miksujemy, miksujemy, miksujemy na końcu jeszcze to y, sprawdzamy oceniamy smak zagotowujemy to wszystko przygotowujemy słoiki, wyparzamy tak jak to było w przypadku tych ogórków na początku odcinka i gorące gorący ten keczup y, przekładamy do słoików, napełniamy no zostawiając jakieś 1,5 cm centymetr od gwintu słoika, żeby nie był słoik wypełniony po sam brzeg Zakręcamy to na gorąco, uważając, żeby się nie poparzyć, czyli przez jakąś rękawicę albo coś takiego No i czekamy, aż to wystygnie i te słoiki nam się powinny zawekować, czyli denko powinno być wklęsłe. Jeżeli nie możemy sprawdzić, czy któraś zakrętka, aby nie jest nieszczelna, wymienić ją albo zmienić słoik, ewentualnie jak się nie zawykuje, no to mamy taki na bieżące spożycie słoiczek, albo spróbować to zawykować w gorącej wodzie, gotując przez 15-20 minut, kładąc na spód jakąś ściereczkę czy gazetę, żeby nam te słoiki nie pękały. Czyli z, y, o wekowaniu mówiliśmy już cokolwiek nie. Nie, nie, nie, nie. Zaczynamy w zimnej wodzie, ustawiamy luźno słoiki, najlepiej na gazecie, na dnie, albo na jakiejś ściereczce. Doprowadzamy do wrzenia taki słoik i na, na, na wolnym ogniu gotujemy jakieś 10-15 minut, później wyciągamy i to stygnąc powinno nam się zawekować, czyli powinna wytworzyć się y, taka próżnia, czy też podciśnienie i dęko powinno stać się w i wtedy mamy trwały wyrób, który możemy spokojnie zanieść do spiżarni i on może stać sobie, czekając na spożycie. No, wiesz co, my, my opowiemy o, o... w kolejnym odcinku opowiemy o tym, jakie są sposoby właśnie przechowywania, przetwarzania, przetwarzania mhm. i przechowywania sposobu na to, aby to, co w tej chwili nam dobrodziejstwo natury nam daje w postaci świeżych owoców i warzyw, jak spróbować to zakonserwować, przechować w taki w miarę zdrowy sposób bez benzonu sodu na późne jesienno-zimowe wieczory. Okay? bo tych sposobów jest kilka, bo mogą być właśnie albo wsadzamy do słoika albo możemy użyć przykładowo sokownika i wtedy na gorąco możemy to robić albo możemy też próbować wyciskać wyciskaczem na zimno także tych sposobów jest kilka, możemy również mrozić, prawda? Także powiem o kilku rzeczach, ale to następnym razem i ja jeszcze tak szybciutko w takim układzie pole pociągnę sprawę jeszcze grillowania jeszcze jedną rzeczą tak z chabem grillowanym słuchajcie, jest jeszcze Oprócz tej karkówki, bo tak sobie myślałem, że może ona być dla kogoś za, za tłusta, może sobie strzelić z schabi grillowany. Jakie będą potrzebne składniki? 3 czwarte szklanki sosu sojowego, 1 czwarta szklanki brązowego cukru, 1 łyżeczka sosu chili, to będzie tak bardziej na ostro, 8 kotletów szczypta soli czoskowej. 8 kotletów, czyli kupujemy gdzieś około tam powiedzmy 70 deko kupujemy tego schabu w zależności od tego, jakiej grubości chcemy, żeby te kotlety schabowe były, prawda? No tak, dokładnie. No i teraz tak. Wymieszać sos sojowy, sok z cytryny, cukier i chili i sól czoskową. To wszystko mhm. tworzymy taki właśnie sosik. W, pozosta... w pozostałej zalewie umieścić mięso, zostawić to, na 8 go... zostawić to na 6 godzin normalnie w kuchni na stole i później schować to do lodówki. To wszystko jest w tej zalewie, sobie tam pływa i po, po tych 6 godzinach, czyli powiedzmy jeżeli robimy imprezkę sobie o 17 tutaj jest o tyle lepiej, że to sobie robimy wcześniej powiedzmy z rana, to możemy z rana to możemy zrobić, koło o 8, o 9 przygotować i na 17, na 16, 18 swobodnie to będzie już potrawa gotowa. No i rzucamy na grilla, pieczemy i zajadamy, częstujemy naszych gości, którzy się zajadają. Zapewniam Was, że smak tego mięsa, tego schabowego, będzie naprawdę inny niż ten tradycyjny schabowy, który sobie jedliśmy z Patelni. I to by było. Doskonale. Tak, i to by było na tyle, jeżeli chodzi o sprawy grillowe na, na ten odcinek. A nóż widelec, najsmaczniejszy podcast w sieci. No, mamy nadzieję, że się podobało. Odezwijcie się tam w komentarzach, czy Wam te przepisy w ogóle się przydają, czy ktokolwiek z nich korzysta, czy Wam się udały dania według tego, co podajemy, czy macie jakieś inne pomysły. No, generalnie odezwijcie się do nas. No, i mobilizacja. Dziękujemy serdecznie za głosy w, na stronie katalog katalogpolskichpodcastów.pl Tak jest, dziękujemy bardzo. No i zachęcamy do tego żeby jeszcze. No, dziękujemy. No to super. Pozdrawiamy. Smacznego. Cześć. Cześć.